Patrzyli prosto w ślepia monstrualnego psa, psa, który wypełniał całą przestrzeń między sufitem a podłogą. Pies miał trzy głowy, trzy pary wytrzeszczonych wściekłych oczu, trzy nosy dygocące i marszczące się w ich stronę, trzy potworne pyski o żółtych kłach, z których wisiały strąki śliny. Stał nieruchomo, wpatrując się w nich sześcioma oczami i Harry zrozumiał, że jedyną przyczyną, dla której jeszcze żyli, było zaskoczenie ich nagłym pojawieniem się za tymi drzwiami, ale to zaskoczenie już mijało, co można było poznać po narastającym głuchym warczeniu. Harry wymacał klamkę, mając do wyboru pewną śmierć i filcza, wybrał filcza. Rzucili się do tyłu, Harry zatrzasnął drzwi, a potem popędzili, prawie po. Polecieli, jak na miotłach, mrocznym korytarzem. Filcz musiał odejść, żeby szukać ich gdzie indziej, bo nigdzie go nie było, ale i tak w ogóle o to nie dbali. Chcieli tylko być jak najdalej od Trójgłowego potwora Nie zatrzymali się, póki nie dobiegli Do portretu grubej damy Na siódmym piętrze A gdzie wy na miłość boską byliście? Zapytała patrząc na ich szlafroki Ledwo trzymające się na ramionach I różowe, spocone twarze Nieważne, świński ryj Świński ryj Wydyszał Harry A portret wysunął się do przodu Przeleźli przez dziurę do salonu I padli rozdygotani na fotel. — Co oni sobie myślą, trzymając coś takiego w szkole? — odezwał się w końcu Ron. — W ciasnym korytarzu ten pies potrzebuje jakiegoś wybiegu. Hermiona odzyskała już oddech i zły humor. — Nie macie oczu? — warknęła. — Nie widzieliście, na czym on stał? — Może na podłodze? — zapytał drwiąco Harry. — Nie patrzyłem mu pod łapy, byłem zajęty jego głowami. — Nie, nie na podłodze. — Stał na jakiejś klapie. Najwyraźniej czegoś pilnuje. Wstała, obrzucając ich wściekłym spojrzeniem. — Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Mogliśmy wszyscy zginąć albo zostać wyrzuceni ze szkoły, a teraz, jeśli nie macie nic przeciwko temu, pójdę do łóżka. Ron spojrzał na nią. Usta miał otwarte. Nie, nie mamy nic przeciwko temu, a może uważasz, że ciągnęliśmy cię siłą, a ty się bardzo opierałaś, co? Ale słowa Herniony nie dawały haremu spokoju nawet, kiedy położył się do łóżka. Co to mówił Hagrid? Gringot to najbezpieczniejsze miejsce na świecie, jeśli chce się coś ukryć. Może tylko Hogwart jest bezpieczniejszy. Wyglądało na to, że Harry odkrył, gdzie jest teraz owinięta brązowym papierem paczka skrypty 713.